Witam wszystkich czytelników bloga Wawrzyńca Pruskiego. Ja mam na imię Łukasz, ale większość internautów zna mnie pod pseudonimem Papa i dzięki uprzejmości Wawrzyńca chciałem zareklamować swój podcast. Spytacie się czym jest podcast? Może okroję trochę tą definicję słownikową, tą, którą możecie znaleźć na Wikipedii i powiem to co w podcaście jest najważniejsze. Czyli podcast jest to audycja dźwiękowa, internetowa, zamieszczona w sieci w postaci pliku mp3, który możecie ściągnąć na swój dysk albo odsłuchać z poziomu strony. Później taką mp3 ściągniętą możecie zabrać ze sobą w odtwarzaczu i odsłuchać gdziekolwiek jesteście, czy to jadąc autobusem, czy to wyprowadzając psa jadąc z samochodem, czy po prostu spędzając leniwe niedzielne popołudnie gdzieś w fotelu. Co wyróżnia taką audycję, co wyróżnia podcast? Przede wszystkim to, że podcast tworzony jest przez amatorów i to oni od początku do końca decydują, jak taka audycja ma wyglądać, o czym taka audycja będzie i co będzie zawierała poszczególna audycja, poszczególny odcinek tego podcastu. Ja chciałem polecić Wam swój podcast, który znajdziecie na www.papakafe.pl Jak już domyśliliście się, ten podcast nazywa się Papa Cafe i tam staram się co tydzień zaprezentować coś interesującego. Te podcasty są bardzo różne, bardzo różna tematyka jest zawarta w kolejnych odcinkach. Oprócz mojego gadania możecie tam znaleźć dużo niezależnej muzyki, darmowej muzyki. Zawsze pod odcinkami kolejnych podcastów znajdują się adresy do muzyki, którą użyłem i można ją ściągnąć za darmo z internetu. Można używać jej legalnie. Oprócz tego, że polecam Wam swój podcast, to chciałbym, żebyście zainteresowali się zjawiskiem polskiego podcastingu. Na stronie mojego podcastu znajdziecie namiary na największy katalog polskich podcastów, na tygodniowy przegląd polskich podcastów i mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś interesującego dla siebie, coś, co przypadnie mu do gustu i umili czas, coś, czego będziecie mogli słuchać dłużej i może od czego zaczniecie przygodę z polskim podcastingiem. Dziękuję za to, że poświęciliście tą chwilę czasu, że kliknęliście w link, który podał wam Wam Żyniec i mam nadzieję, że w ten sposób zacznie się wasza przygoda z polskim podcastingiem. Do usłyszenia. Cześć. Obywatelu, i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa ręka Papa kafe.